Ziemio, ziemio. Ej, praco, praco. Wezmę ja się z tobą za bary. Albo ty mnie zmożesz, albo też ja ciebie.